chwilę się zastanawiałem o czym dzisiaj pogadać i pomyślałem, że znowu będzie o tym, co jest mi gdzieś tam w jakiś sposób bliskie, mnie fascynuje czyli dzisiaj będzie o filmach z Batmanem na przestrzeni ostatnich 20 lat bo będzie mowa tylko o erze nowożytnej porzucimy kampowy serial i film na jego podstawie i jeszcze wcześniejsze realizacje z lat 50 i 40 w każdym razie w ciągu ostatnich 20 lat dostaliśmy 6 kinówek fabularnych plus mnóstwo różnych rzeczy w stylu serii animowanych, filmów animowanych. Ja po, pozwolę sobie pominąć całą animację z wyjątkiem Gotham Night, które gdzieś tam wiąże się z Batmanami Nolana. O Batmanach z ostatnich 20 lat, w zasadzie można powiedzieć tak zbiorczo tylko to, że były trzy podejścia i to są jedyne rzeczy, które łączą te trzy podejścia. O tym, co zrobił Barton, myśmy kiedyś na panelu na jednym z konwentów komiksowych już dyskutowali z Michałami Chudolińskim i Siromskim i wzbudziło to dosyć duże zainteresowanie. pamiętam, sala była może niepełna, ale na pewno aktywna. Batmany Bartona to jest dla części z nas, no przynajmniej dla mnie i dla ludzi z mojego pokolenia i trochę starszych, pierwszy kontakt z Batmanem. To był Batman bardzo mocno zakotwiczony w latach 80. Sam Ham, który napisał do niego scenariusz, przynajmniej do, do jedynki, czerpał garściami z prawdopodobnie najlepszego okresu w dziejach tej postaci, z tego okresu, kiedy wydarzyła się Defin in the Family, kiedy powstał zabójczy żart, kiedy Alan Grant pisywał regularne scenariusze do Detective Comics. Batman Bartona jest taki jak wszystko u Bartona. Jest bardzo teatralny. I słowo teatralny to jest chyba najlepsze określenie. Film sam z siebie jest jedną wielką, taką gotycką, groteskową dekoracją scenografia jest taka monumentalna, przytłaczająca, zarówno w Batmanie, jak i w Powrocie. To wszystko jest takie właśnie teatralne, takie bardzo przerysowane. Eee, świetny Michael Keaton. Uważam, że do tej pory był to najlepszy aktor, jeśli chodzi o odtwórcę roli Bruce'a Wayne'a, Batmana. Jack Nicholson w pierwszej części, grając Jacka Nicholsona. No jak to Jack Nicholson? Eee, takim przerysowaniem, z taką jakąś straszliwą emfazą, z takim zacięciem groteskowo-dramatycznym, świetnie pasujący do postaci Jokera, która właśnie taka jest. O tej różnicy między Jokerem Nicholsona, a Jokerem Ledgera będzie za moment. Muszę od razu tylko powiedzieć, że wolę Jokera, którego zagrał Nicholson. Na to się złożyło parę rzeczy, między nimi to, że te postacie były zupełnie inaczej napisane w dwójce Barton poszedł troszkę bardziej po bandzie ten jego teatr był taki bardziej mroczny, tak troszeczkę poszedł wręcz w burleskę sadomasochistyczna wręcz kobieta kot w skuszanym wdzianku rodem prawie jak z sex shopu zupełnie absurdalny pingwin grany bardzo dobrze zresztą przez Devito to wszystko sprawiło, że mimo dużego uznania krytyków te Batmany nie do końca wpasowały się w przede wszystkim powrót w taki masowy, kul pulpowy, popkulturowy gust. Szczególnie druga część zbudziła ogromne protesty głównie ze strony rodziców. Podobno McDonald's odmówił przyjęcia linii zabawek do sprzedaży. No trudno się dziwić, kiedy próbowano wcisnąć dzieciom figurkę Sadomaso, prawda? Z kobietą z pejczem. Natomiast te Batmany były wpisane w tamtą konwencję, w komiksy z lat 80. w Batmana samotnego, mrocznego, takiego gdzieś targanego wewnętrznymi rozterkami, w Batmana, który był bardzo skupiony na takiej wewnętrznej stronie. Wszystkie te rzeczy, o których ja mówiłem na początku, Death, Year 3, cały ten follow-up po śmierci Jasona Toda i po kalectwie Barbary, to był komiks bardzo taki, wbrew pozorom, wewnętrzny, bardzo psychologiczny, bardzo nastawiony na rozbudowanie wiarygodności postaci. I w podobnym kierunku, chociaż właśnie teatralnie przerysowanym, poszedł Barton. Potem niestety Bartona odsunięto od realizacji i zamiast zrobić trzeci film, w którym Robin Williams miał ponoć wystąpić jako Riddler, Barton zniknął ze sceny batmańskiej zastąpił go Joel Schumacher facet, który podobno był super uznanym reżyserem i podobno narobił mnóstwo świetnych filmów być może tak, nie wiem nie chcę mi się teraz e, sprawdzać a nie jestem w stanie z głowy nic sobie przypomnieć Joel Schumacher zrobił film, na który będąc chyba w drugiej czy w trzeciej klasie liceum poszedłem z siostrą która jest ode mnie dużo młodsza mogła mieć wtedy 10-11 lat e, i gdyby nie to, że poszedłem z nią, to po drugiej scenie wyszedłbym z kina film 1 jeden i drugi i Batman Forever i Batman i Robin to są tak koszmarne popkulturowe wyżygi. że do dzisiaj no tak naprawdę zmuszenie się do obejrzenia tych filmów wymaga ode mnie pewnych poświęceń zrobiłem to, bo w ciągu ostatnich kilku miesięcy odświeżyłem sobie wszystkie filmy z Batmanem i muszę przyznać, że o ile Batman Forever jeszcze jako tako trzymał się kupy, chociaż może gdzieś tam to jest wyparcie z mojej strony, nie chcę tego przyjąć do wiadomości, o tyle Batman i Robin najlepiej można scharakteryzować tym, co Ala powiedziała po seansie. A mianowicie powiedziała, że miała wrażenie w kilku momentach, patrząc na ten film, że to jest jakaś parodia że to nie jest sensacyjny film o super tylko komedia, coś w stylu właśnie jakiegoś strasznego filmu albo tego typu klimatów. I rzeczywiście, kiedy patrzy się na te realizacje, one też są bardzo komiksowe i, co ciekawe, też przypominają Batmana z tamtego okresu. Przypominam, że to był Batman po Nightfallu. Batman taki bardzo bohaterski, dużo walki, tu dużo się dzieje, superbohaterowie, troszeczkę wchodziła taka lewowszczyzna, już wtedy, chociaż Lew jeszcze wtedy potrafił pisać, to, to jeszcze były jego dobre dni. Batman Schumachera, to jest najprostsza, najbardziej prymitywna, superbohaterska sieczka dla dzieci. Te filmy są skierowane do najmłodszego odbiorcy po to, żeby nakręcić merchandise, żeby wepchnąć im te wszystkie kubki, piżamki, skarpetki, wokserki, koszulki, i całą resztę. Te filmy z artystycznego punktu widzenia dla mnie są po prostu głównym. E, nie potrafię tego inaczej określić. E, dobrze jest się z nimi zapoznać, bo no, chciałbym powiedzieć, że mają swoje dobre momenty, ale nie. E, mają mniej złe momenty. W każdym razie, w nich jest wszystko nie tak, począwszy od słynnych plastikowych sutków na kostiumie, chociaż ostatnio czytałem w internecie niezły artykuł uzasadniający te sutki, odwołujący się do dawnych zbroi rycerskich, antycznych wojowniczych, które też były w nie wyposażone. To nasza kultura podobno tak odmaskulinizowała troszeczkę zbroje. No, to jest straszne. Uma Turman w Batmanie i Robinie jeszcze, powiedzmy, daje radę chwilami. Chociaż to, co zrobili z jej fryzurą było straszne, ale w zasadzie ona jest jedynym promikiem. Krunej, niezły aktor. Jakby nie patrzeć. No nie wiem, ręce opadają. O'Donnell jakoś zniknął mi z horyzontu filmowego po tej realizacji i może i dobrze, może to była kara. Tak samo Alicia Silverstone, która zagrała w teledyskach Eros Missu i to chyba było największe jej aktorskie osiągnięcie a tutaj pojawia się tak no generalnie wszystko jest nie tak w tych filmach na tyle nie tak, że chyba ktoś w DC zorientował się że jednak Joel Schumacher robi ich wała i dyma ich legendę i nie, po, nie dali mu zrobić trzeciego filmu a mi minęło kilka lat Przyszedł rok 2005 i objawił się Christopher Nolan z Batman Początek. Christopher Nolan, który miał już na koncie kilka niezłych filmów. Przede wszystkim doskonałe memento, które robi wrażenie konstrukcją, scenariuszem, ale też i reżyserią. Christopher Nolan, który zresetował legendę. Postawił na coś zupełnie innego niż Barton i Schumacher, czyli postawił na tak zwany realizm. O tym, że ten realizm był tak naprawdę umowny w pewnych sferach, to można by było dyskutować, bo oczywiście nie ma nic realistycznego w czołgu skaczącym po dachach, ale myślę, że chodziło o co innego. Myślę, że chodziło o to, aby tak przedstawić świat przedstawiony, nomen omen, w filmie, żeby on był niekomiksowy, żeby to nie był teatr, jak u Bartona, i żeby to nie była najtańsza komiksowa pulpa, jak u Schumachera, żeby to był... Świat przedstawiony rodem z filmów sensacyjnych. Oczywiście, kiedy oglądamy filmy o gliniarzach wystrzeliwujących 17 nawoiz z sześciostrzałowego pistoletu, to też wiemy, że to jest yy, kucha, ale oni żyją w naszym świecie. I nawet jeżeli naginają fizykę, logikę i całą resztę, to żyją w naszym świecie. I tak samo wygląda Batman-Nolana. On funkcjonuje w naszym świecie. Godham przestało być sceną, yy, wypełnioną dekoracjami, przestało być neonową kartką komiksową, stało się zwykłym miastem. I Batman dopasował się do tego wizerunku. Sam Batman Nolana, muszę przyznać, że ja chyba bardziej lubię początek. Bardziej lubię początek, dlatego że on w sposób bardzo zachowawczy i zupełnie nieodkrywczy, ale podszedł jednak klasycznie do legendy Batmana, przedstawił ją w sposób taki dostosowany do nowej widowni, szerszej widowni. Podał jeszcze raz stary motyw, w sposób, który jest dla współczesnego widza jak najbardziej dostępny. Musimy pamiętać, że minęło ponad 15 lat od pierwszego filmu Bartona. Wyrosło całe nowe pokolenie widzów, całe nowe pokolenie czytelników, którzy czytali, a potem porzucili, bądź nie porzucili Batmana. U nas czytelnicy Batmana w zasadzie zniknęli, bo została gardka hardkorowych fanów, odkąd TM Semik upadł. Dla nich Nolan przygotował film na miarę XXI wieku. Film szybszy, dynamiczniejszy, urzekający zupełnie czym innym. Wykorzystał w pełni dobrodziejstwo cyfryzacji przemysłu filmowego i zadziałał. Nawet dla mnie niezrozumiałe i w zasadzie niedopuszczalne połączenie postaci André DiCarda z postacią Rasa Algula, która jest świętokradztwem, można je w jakiś tam sposób zrozumieć uzasadnić. I Nolan poszedł za ciosem, robiąc mrocznego rycerza. Mnie się ten film nie podoba, ale to nie ma znaczenia, bo to jest bardzo dobry film. Jeżeli patrzymy na niego jak na sensacyjniak, to jest świetny film, doskonale nakręcony, może trochę za długi. Może miejscami hmm, Parę rzeczy należałoby wyciąć, może trzeba byłoby zrezygnować z całego Hongkongu, plus tam parę jakich drobiazgów szwankuje. Ale to jest tylko film, dużo wybuchów, mordobicie, sensacja, prawda, pościgi, wszystko ciężarówka obracająca się do góry nogami. Swoją drogą, rewelacyjna scena, kiedy człowiek wie, że zrobili ją naprawdę, a nie na komputerze. Super, przewrócili ciężarówkę wokół osi szoferki. Słuchajcie, to jest niesamowite osiągnięcie. Mroczny rycerz to był doskonały film sensacyjny nie pasował do mojego osobistego obrazu tej postaci, dlatego że ja siedzę w latach 80-tych, jestem skorupiały. Gdzieś dochodzimy do Nightfallu i dla mnie Batman po Nightfallu się kończy, więc ja jako poprzednie pokolenie fanów po prostu nie wciągnąłem tego filmu, tak samo jak nie potrafiłem nigdy pogodzić się z tym, co zrobiono z Jokerem. Przede wszystkim Heath Ledger według mnie nie zagrał Jokera. Zagrał jakąś zupełnie inną postać, która przypadkiem nazywała się tak samo. Ta postać nie była napisana jak Joker. Widzę elementy styczne, widzę gdzie Nolan zapożyczał się u Alana Mura, widzę gdzie sięgał do klasyki, ale w tak y, odmienny sposób potraktowano tam tę postać. Tak została ona przetworzona, że w zasadzie dla mnie punktów stycznych y, już nie ma. Dodatkowo. Fizyczna różnica między klasycznym Jokerem, między tym jak on wygląda we wszystkich przedstawieniach przez ostatnie 70 lat, a tym co zrobiono na potrzeby filmu, gdzie w zasadzie tylko fioletowa marynarka i spodnie zgadzały się z oryginalnym wizerunkiem, to dla mnie tą postać zupełnie przekreśliło. Ja nie mówię, że Ledger ją zagrał źle. On dobrze zagrał tę postać, którą dostał, ale to po prostu nie jest Joker. W tej konfrontacji Jack Nicholson ze swoim teatralnym uniesieniem z autorgazmicznym graniem Jacka Nicholsona po prostu wygrywa. Tu dla mnie nie ma dwóch zdań. Nie wiem, jaki będzie trzeci film Christophera Nolana. Póki co jest to jedyny nowożytny twórca, który dostał zgodę na zrobienie trzeciego filmu. Ciekaw jestem, co i w jaki sposób zrealizuje i na pewno będę temu filmowi kibicował. Natomiast no nie jestem do końca pewien, czy te realizacje, które Nolan robi są dla mnie. To są filmy sensacyjne. To są filmy być może takie jak wszystkie inne filmy superbohaterskie, ponieważ ja filmów superbohaterskich współczesnych nie oglądam. Ja odpuściłem sobie Spidermana, który już od bardzo, bardzo dawna mnie nie kręci. Odpuściłem sobie wszystkie halki, transformersy i całą resztę. Ironmana też sobie odpuściłem, bo ta postać nigdy mnie nie jarała. Więc nie wiem, czy w taki sposób teraz robi się filmy super bohaterskie. Być może. I na koniec chciałem tylko jeszcze dorzucić parę słów o rycerzu Gotham. Bardzo krótki, nieco ponad godzinę zbiór, kilku nowel animowanych napisany przez naprawdę, naprawdę świetnych scenarzystów komiksowych. Riso, ludzka generalnie to są nazwiska, które, Azarello, to jest gwarant tego, że będzie dobrze i oglądając te filmy, od razu zaznaczam, że dobrze mieć pełną wiedzę o postaci, przynajmniej do jakiegoś momentu, przynajmniej powiedzmy do no Man's Land i gdzieś w okolicach, żeby wychwycić wszystkie nawiązania, które oni tam zrobili. Sceny żywcem wyjęte, jak z hasza, postacie, które wracają, stwory, ludzie, sytuacje i nawiązania do mitologii pozabatmańskiej. To sprawia, że rycerz Gotham jest świetnym uzupełnieniem tych dwóch filmów Nolana. Póki co, muszę przyznać, to jest jedyna animacja z Batmanem, która mi weszła, bo próbowałem trochę, nawet zdarza mi się czasem z córką oglądać na Cartoon Network e, odważnych i bezwzględnych, chociaż no, lubię posiedzieć po prostu z dzieciakiem, bo oglądać, do niej to przemawia, do mnie nie, dla mnie ten animowany Batman jest taki jakiś zby, chyba zbyt uproszczony, skierowany po prostu do innego odbiorcy, tak samo jak Batman w Tima mimo że graficznie bardzo mi podchodził, to jakoś nie potrafiłem nigdy wciągnąć się w samą akcję i w to wszystko. Zbyt duży dystans, tym bardziej, że ja jednak mam jakieś tam umiłowanie powiedzmy do konkretnych styli graficznych, do realizmu i do wielu innych rzeczy. Co warto zrobić? Wszystkie fabularne filmy z Batmanem wyszły w kolekcji Wybrańcy Mocy, chyba 30 zł za sztukę, więc warto jest znaleźć jakiś sklep w internecie, albo przejść się po magazynach empikowskich i zapytać o nie. Warto je kupić i wciągnąć. Podzielicie sobie na przykład na trzy weekendy i każdy zrobić z innym twórcą, a potem każdy z Was musi po cichu sam przed sobą zdecydować, co mu się najbardziej podoba. Ja jednak skłaniam się ku najstarszej realizacji, ku teatrowi Bartona, ku Zabawie. Dlatego, że Batman tak naprawdę jako postać polega na teatrze. Jego strach, który wymusza w odbiorcy, jego przebranie, jego maski, jego rola, wszystko to, co robi, to jest jeden wielki teatr. Rekwizyty magika, z których korzysta, bo to są rekwizyty magika, powodują, że jego działanie to jest jedno wielkie przedstawienie. I próba sprowadzenia go do bezmyślnej nawalanki, ani próba uczynienia z niego prawdziwego człowieka, który mógłby w rzeczywistym świecie istnieć, dla mnie osobiście się nie sprawdziły. Batman jest postacią sceniczną. Batman, jego świat, jego historia, od samego początku, od dramatu, który powołał postać do życia, aż po jego dzień obecny, to jest jeden wielki teatr. I tak naprawdę do tej pory tylko Tim Barton, jeden jedyny, uchwycił to w swoim filmie. Can you take me home?